Rozdział dziewiąty Tego dnia aura nie była łaskawa. Czarne chmury od rana wznosiły się nad wyspą, sprawiając, że mój pokój tonął w ciemności. Pogoda idealnie pasowała do tego, co miało się wydarzyć. Pogrze proli Elianna obudziła mnie wcześnie. Tego dnia miałam iść do wieży na pierwsze zajęcia, ale pogrzeb miał się odbyć z samego rana, zanim wszyscy zaczną swoje zajęcia. Za poradą Eli ubrałam się w czarną jeździecką skórę i razem ruszyłyśmy nad wodospad u stóp zamku, gdzie miało się odbyć pożegnanie. Nie wiedziałam, czego się spodziewać po tutejszych zwyczajach, a nie chciałam już nikogo zamęczać pytaniami. Przejdziemy skrótem przez las, stwierdziła Elianna. Szłyśmy więc dróżką wydeptaną między bujnymi krzakami. Słońce kryło się za ciemnymi chmurami, a wilgoć unosząca się w powietrzu łaskotała w nos Obawiałam się, że w każdej chwili lunie deszcz, ale opiekunka nawet nie wzięła parasola Bez słowa dotarłyśmy na polanę przy rzece, która rozpoczynała swój bieg wielkim wodospadem Wylewającym się z podziemnego korytarza na górze, u stóp zamku Szum wody zamiast koić nerwy wydawał się złowrogi Przyszło już kilka osób, wszyscy ubrani jak ja, w czarne, skórzane kombinezony. Poznałam Majka, który pomógł mi pierwszego dnia na wyspie. Teraz stał na skałach przy brzegu strumienia, gdzie ustawiony był drewniany ołtarzyk. Mężczyzna zakrywał twarz rękoma, a przed nim leżało ciało przykryte szczelnie czarnym materiałem. Nagle przypomniałam sobie obraz kończyn wygiętych pod nienaturalnym kątem. Odwróciłam wzrok z trudem, nabierając powietrza do płuc. Te wspomnienia wciąż były zbyt świeże, żebym mogła sobie z nimi poradzić. Chciałam uciec, ale wiedziałam, że nie wybaczyłabym sobie, gdybym nie mogła jej oficjalnie pożegnać. Uspokoiłam oddech i dołączyłam do reszty grupy zebranej na polanie. Zobaczyłam Esterę, ale szybko odwróciłam wzrok. Poczułam niekontrolowaną wściekłość na widok tej kobiety. Wyrzuciła mnie z areny i kazała się więcej nie pokazywać. Zupełnie jakby było to możliwe, mieszkając na jednej wyspie. Mimo to odsunęłam się od niej jak najdalej. Szłam powoli do tyłu, próbując nie zwracać na siebie uwagi. Uważaj, jak chodzisz. Usłyszałam cichy głos, gdy nagle nadepnęłam komuś na stopę. Przełknęłam ślinę. To niemożliwe. Podniosłam głowę i ujrzałam czarne jak otchłań oczy. Will stał wpatrując się we mnie i uśmiechając się złośliwie. Nawet chodzić nie umiesz? Już kolejny raz na mnie wpadasz. Tak bardzo chcesz mnie dotknąć? Wściekłość kipiała ze mnie. Zacisnęłam pięści i gdyby nie to, że byliśmy na pogrzebie, przywaliłabym mu prosto w te wystające kości policzkowe. Nawet tego nie skomentowałam. Powstrzymałam się. Popatrzyłam na niego ze złością i jak najszybciej odsunęłam się, stając za nim. Na szczęście chłopak nie zdążył powiedzieć nic więcej, bo z lasu wyłonił się mistrz. Jako jedyny ubrany był w białe, powłóczyste szaty, które zlewały się z kolorem jego włosów. Tym razem miał na głowie czarną koronę z metalowych prętów, które błyszczały lekko, gdy poruszał głową. Kiwnął do nas na przywitanie, ale wyraz jego twarzy pozostawał niezmieniony, niczym wyryty w skalę posąg. Zatrzymał się przy drewnianym ołtarzu i w tym momencie na niebie pojawiły się smoki. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej grupy tych stworzeń w jednym miejscu. Przylatywały ze wszystkich stron i krążyły wokół nas. Były na tyle nisko, że czułam na twarzy wiatr tworzący się podczas ruchu ich skrzydeł. Ponad lasem uniósł sierek tak głośny, że ziemia pod moimi nogami zadrżała. Serce zaczęło mi walić, gdy ujrzałam brązowe stworzenie przelatujące nad nami. Smok Rory uniósł się najwyżej ze wszystkich. Gdy tylko się pojawił, reszta zaczęła się ścieśniać, przypominając wir unoszący się nad strumieniem. W tej chwili wszyscy zebrani odsunęli się na skraj lasu, pozostawiając polanę pustą. William podszedł i ujął mnie za ramię, odciągając jeszcze dalej. Odsun się, bo z twoim szczęściem dosięgnie cię jakaś iskra i spalą ci się włosy, rzucił. Bezczelny, pomyślałam, ale powstrzymałam się od komentarza, co naprawdę dużo mnie kosztowało. Wyrwałam się z uścisku i odsunęłam o krok. Zerknęłam na niego. Mimo, że był gburem, nie mogłam zaprzecieć, że był przystojny. Na czoło niesfornie opadały mu dłuższe kosmyki białych włosów. Idealnie przystrzyżona fryzura przy uchu i szyi odsłaniała nausznicę w kształcie skrzydła wijącego się wokół jego ucha. Przyłapałam się na gapieniu się na niego i natychmiast odwróciłam wzrok. Pożegnajmy Rory, jeść czynie drugiej jednostki straży. Niech twoja energia powróci w obieg. Na polanie rozbrzmiał donośny głos mistrza. Gdy skończył przemawiać, smok Rory ruszył w dół. Następnie wyprostował lot i wylądował w strumieniu, rozbryzgując przy tym wodę, która rozlała się, tworząc fale. Otworzył podłużne szczęki, odsłaniając kły i rozwidlony język, na którego końcu pojawiła się iskra, a po ułamku sekundy wystrzelił ogniem, który natychmiast objął drewniany ołtarz. Jak na komendę wszystkie smoki wydobyły z siebie strumienie ognia, które zwinęły się, tworząc ogniowy wir. Patrzyłam jak zaklęta w płomienie. Wokół wiru pojawiły się pasma niebieskiego ognia. Poczułam napływającą falę gorąca. Na czoło wystąpiły mi krople potu, a wszechobecny dym zaczął drażnić oczy. Nagle wszystko zniknęło. Pozostała tylko wypalona czarna dziura w zielonej polanie. Brązowy smok rozłożył skrzydła i wzniósł się w powietrze. Z jego skrzydeł skapywała na nas woda. W tym momencie ze wzburzonych chmur zaczął kropić deszcz. Pozostałe smoki się rozdzieliły, część z nich odleciała za brązowym stworzeniem. Przełknęłam ślinę, przypominając sobie, co Elianna mówiła o smoku bez jeźdźca. Czy smok Rory zostanie zabity przez swoich braci? Szepnęłam. W oczach pojawiły mi się łzy. Tak, nadeszła jego kolej. Odezwał się z powagą William. Spojrzałam na niego zszokowana. Nie wiedziałam, że mnie usłyszał, a tym bardziej, że odpowie. No już, przestań się tak na mnie gapić, bo się zarumienie. Popatrzyłam na niego jak na wariata. Zwariowałeś? Jesteśmy na pogrzebie, a ty nie potrafisz się powstrzymać od durnych tekstów? Próbowałam mnie krzyczeć, ale i tak mój głos był podniesiony na tyle, żeby osoby stojące najbliżej nas odwróciły głowy w naszą stronę. Śmierć jak śmierć. Była w straży. Wiedziała, jakie niebezpieczeństwo na nią czeka. Spojrzał mi w oczy. Byłam pewna, że ukrywa coś pod tą maską głupiego uśmiechu, a w jego spojrzeniu czaiło się coś mrocznego, niebezpiecznego. Każdego z nas może to spotkać. Nie czekając na moją odpowiedź, obrócił się i odszedł. Przez chwilę stałam jak zaklęta. Czy naprawdę życie tutaj mogło skończyć się w każdej chwili nagłą śmiercią? Ocknęłam się dopiero, gdy podeszła do mnie Elianna. Wszystko w porządku? Kiwnęłam głową. Dasz radę sama wrócić? Muszę pozałatwiać kilka spraw. Jasne, powiedziałam niepewnie. W drodze powrotnej deszcz nasilił się, sprawiając, że gdy dotarłam do domu, z włosów spadały mikrople wody. Ledwo zdążyłam się osuszyć i przebrać, gdy na biurku zaczął drgać komunikator Tako. Idź do wieży, laboratorium alchemicznego. Na drugiej stronie narysowałam ci mapkę. Zjedz coś, zanim wyjdziesz. Parasole są przy drzwiach. Eli. Mama też zawsze mi przypominała o parasolu. Nagle zalały mnie myśli o rodzicach. Nadal nic nie wiem o tacie. Stałam przez chwilę w bezruchu, próbując zapanować nad emocjami. Nie cierpiałam uczucia bezradności, które było ze mną teraz przez cały czas, jakby przyklejone do pleców. Odwróciłam deseczkę i spojrzałam na małą mapkę. Laboratorium nie było daleko, ale w przeciwnym kierunku do znanej mi trasy. Zanim wyszłam z pokoju, wyjrzałam przez okno na ulicę. Poprzedniego dnia roiło się tu od ludzi i smoków, a dziś świeciła pustką. Najwyraźniej nawet smoki nie przepadały za taką pogodą. Zeszłam po schodach, zajrzałam do kuchni i sięgnęłam po kromkę chleba z szynką. Szybko przeżuwając włożyłam buty i wzięłam jeden z parasoli, który, tak jak napisała Elianna, znajdował się w koszu przy drzwiach. Otworzyłam drzwi i od razu chciałam zamknąć je z powrotem. Krople deszczu spadły mi na twarz i włosy, zanim zdążyłam otworzyć parasol. Ruszyłam jednak szybkim krokiem, podążając według wskazówek na mapce. Jeszcze nie byłam po tej stronie miasteczka, a deszcz sprawiał, że nie mogłam wiele zobaczyć. Co jakiś czas mijałam domy z ogromnymi ogrodami, które w strugach deszczu wyglądały niemal identycznie. W końcu skręciłam w ostatnią uliczkę zaznaczoną na mapie i od razu wiedziałam, że dobrze trafiłam. Na środku wielkiego pola stała kamienna wieża. Odchyliłam lekko parasol, żeby zobaczyć jej czubek, jednak dostrzegłam tylko, jak znika w burzowych chmurach. Podeszłam bliżej i stanęłam naprzeciw wielkich, machoniowych drzwi, na których wyryte były złote litery. Wiedza tutaj nieskończona. Droga do niej rozwidlona. Wchodzisz tylko z przewodnikiem. Lub zostaniesz niewolnikiem. Milion dróg cię tutaj czeka, a czas goni, nie ucieka. Bądź nam dobry i pomocny, a doczekasz jeszcze wiosny. Niezbyt przyjazne powitanie. Pomyślałam i popchnęłam mocno drzwi, a gdy się uchyliły, wślizgnęłam się do środka. Wzięłam głęboki wdech i poczułam korzenny aromat, który od razu skojarzył mi się z zapachem świąt. Identycznym, jaki wypełniał dom, gdy mama wyjmowała gorące pierniczki z piekarnika. Uśmiechnęłam się lekko i rozejrzałam dookoła. Byłam w dużym, okrągłym pomieszczeniu z wysokim sufitem. Sam jego środek zajmowały kamienne, spiralne schody prowadzące na kolejne piętro. Okien było kilka i każde tak wąskie, że chyba nawet w bezchmurne dni słońce nie docierało do środka. Źródłem światła były zwisające z wysokiego sufitu liczne czarne lampy w kształcie tub. Podeszłam bliżej schodów, zostawiając mokre plamy na bordowej wykładzinie. Byłam sama. Halo? Zawołałam, podnosząc głos. Nie minęło kilka sekund, a na górze schodów pojawił się młody, wysoki, czarnoskóry mężczyzna, ubrany w szatę koloru dojrzałego bakłażana. Ty jesteś ta nowa? spytał potekscytowanym głosem. Jestem Amus i mamy zaszczyt powitać cię w wieży alchemików. Chodź! Po czym zniknął za złotą balustradą. Weszłam na schody i spojrzałam do góry. Miałam wrażenie, że ciągnął się w nieskończoność. Szybkim krokiem zaczęłam wchodzić, ale stopni było o wiele więcej niż wydawało się z dołu. Gdy dotarłam na górę, zdążyłam już dostać zadyszki. Znalazłam się w podobnym pomieszczeniu jak piętro niżej, lecz to miało o wiele niższy sufit. Podejdź szybko, powiedział mężczyzna stojąc za podłużnym stołem. Zbliżyłam się i zobaczyłam bulgoczący niebieski płyn podgrzewający się w kolbie na małym ogniu. Co to? Przerwałam, gdyż to co zobaczyłam odjęło mi mowę. Płyn zaczął się błyszczeć w różnych kolorach, niczym tęcza zamknięta w małej szklanej buteleczce. To na tęcza. Piękne, prawda? wyjaśnił mężczyzna. Tak, ale czemu to służy? Wylewając go na chmurę podczas lotu, tworzy się tęczę, którą daje się znać innym miejsccom, którędy lecieliśmy. W tym budynku tworzymy różne mikstury, niektóre tak piękne i bezbronne jak te a niektóre mogłyby powalić smoka kilkoma kroplami, wyjaśnił. Witaj w laboratorium, powiedział i odwrócił się w moją stronę. Jego ciemne oczy błyszczały radośnie, a na twarzy pojawił się uśmiech. Nagle jego twarz zastygła w bezruchu. Podszedł do mnie tak, że prawie stykaliśmy się czołami. Był przystojnym mężczyzną o pięknie podkreślonych Lekko w wystających kościach policzkowych i dużych, równych ustach. Zarumieniłam się lekko. Hmm, nie wydaje się, żebyś zagrzała tu miejsce. No ale sprawdźmy to, stwierdził nieco zachrypniętym głosem. Najpierw cię oprowadzę. Na dole byłaś w pierwszej sali. Tam mamy spotkania i naradzamy się. Mieszkańcy mogą tam też składać zamówienia na mikstury. Na rady mamy raz na tydzień i prowadzi je zastępca naczelnego alchemika, czyli ja. Teraz znajdujemy się w drugiej sali. W wieży jest 49 sal. Mieszkańcy mają dostęp tylko do piątego piętra, ale nawet nie próbuj iść nigdzie sama. Zawsze poczekaj, aż jakiś alchemik pójdzie z tobą. Tego dotyczyło ostrzeżenie na drzwiach? A co się stanie, jak pójdę sama? W skrócie? Nie wyjdziesz. Wieża jest niebezpieczna, jeśli nie wiesz, jak się poruszać. Wszystkie piętra wyglądają tak samo. To już tajemnica, uśmiechnął się zagadkowo. Co poczułaś, wchodząc do środka? Zapach domu podczas świątecznych przygotowań. Rozmarzyłam się. Ha! Kolejna! Testujemy nowy eliksir. Każdy czuje zapach tego, za czym tęskni najbardziej. Czułam jak się rumienie i mrugnęłam kilka razy, próbując ukryć oczy, które nagle się zaszkliły. Dobrze zatem, zacznijmy twoje szkolenie. Piętro wyżej jest biblioteka. Znajdź księgę Podstawowe Eliksiry Zdrowotne. Czerwona okładka. Potem wróć tutaj. Weszłam na schody i z ciekawości znów popatrzyłam w górę. Z wyższych pięter spływał kolorowy dym, tak gęsty, że nie mogłam dostrzec, co jest dalej. Zastanawiałam się, jakie tajemnice kryją się w wieży i ilu ludzi może pracować w takim miejscu. Zanim się zorientowałam, już znalazłam się w bibliotece. Dookoła znajdował się labirynt ułożony z książek. Zaokrąglone segmenty o różnych wielkościach zdawały się nie mieć końca. Ich układ przypominał okrągłą zabawkę labirynt, którą przechylało się na różne strony, kierując kulkę do dziurki na środku. Gdy zaczęłam błądzić między książkami, pomyślałam, że teraz ja jestem kulką. Niebezpieczne zioła, kamienie szlachetne w eliksirach, najrzadsze składniki eliksirów. Podeszłam do jednego z regałów i zaczęłam czytać na głos tytuły. Jak ja mam tu znaleźć konkretną książkę? Błądząc między kolejnymi półkami, zaczęłam tracić nadzieję. Znów miałam coś zrobić, bez żadnej instrukcji ani pomocy. Zastanawiałam się, czy każdą nową osobę tak traktują. Jeśli tak, to nic dziwnego, że Wiktoria wydawała się załamana po kilku tygodniach. Chodziłam bez celu, licząc na łód szczęścia i już byłam bliska poddania się, gdy nagle pojawił się Amus. – Co, tak szybko rezygnujesz? – zapytał. – Słyszałaś może o czymś takim jak intuicja? – tak. Jeden z procesów podświadomości, ale co to ma do znalezienia książki? Widzisz, my, drakanie, mamy silnie rozbudowaną intuicję. Po spotkaniu smoka na pewno poczułaś, że twoje ciało się zmieniło. Jednak nie tylko ciało. Otworzył ci się również umysł. Zmieniła się twoja energia. Jednym mniej, drugim bardziej, ale rozbudowana intuicja pomoże ci znaleźć to, czego szukasz. Skup się. Odnajdź w sobie tę intuicję i otwórz się na nią. Gdy to zrobisz, powiedz jej, co chcesz znaleźć. Skończył mówić, odwrócił się i zniknął między regałami. No dobra, spróbujmy. Mruknęłam do siebie, przypominając sobie wszystko, co w swoim życiu przeczytałam o medytacji i intuicji. Usiadłam na czerwonym dywanie, zamknęłam oczy i zaczęłam głęboko oddychać, odrzucając od siebie wszystkie myśli. Miałam wrażenie, że mózg próbuje zaprzeczać temu, co się dzieje. Musiałam zaakceptować zmianę, w końcu widziałam już smoki, latałam po niebie i zamieszkałam na wyspie w powietrzu. Czemu więc miałabym nie wierzyć w intuicję? Na mojej twarzy pojawił się delikatny uśmiech. Odrzuciłam od siebie racjonalne myślenie i nagle poczułam, że spadam w przepaść, ale nie bałam się. Znalazłam się w czarnej otchłani, i wtedy przywołałam do siebie myśl o księdze, której szukałam. Podstawowe eliksiry zdrowotne, czerwona okładka, pomyślałam. I nagle to poczułam, przeszywające ciepło rozpływające się po moim ciele. Otworzyłam oczy, wstałam i wiedziałam już, gdzie mam iść. Odniosłam wrażenie, że wszystko dookoła nie jest realne, Książki otaczała lekka, złota poświata, która delikatnie błyszczała, gdy się do nich zbliżyłam. Czułam się, jakby ktoś prowadził mnie na sznurku i miałam całkowitą pewność, że idę w dobrym kierunku. Minęłam kolejny regał i zatrzymałam się. Książka z czerwoną okładką i złotym napisem podstawowe eliksiry zdrowotne znalazła się dokładnie na wysokości mojej twarzy. Poświata wokół niej błyszczała mocniej niż przy innych tomach. Wyciągnęłam rękę i ujęłam książkę. Byłam w szoku. Nie sądziłam, że umysł może być zdolny do czegoś takiego. Uśmiechnęłam się i z dumą spojrzałam na książkę. Wstałam, po czym w podskokach wróciłam na niższe piętro. W końcu coś mi się udało. Znalazłam! Krzyknęłam potekscytowana do Amusa, który znów stał przy stole, ważąc składniki. Czterdzieści minut. Całkiem nieźle, stwierdził. Mierzycie czas, w którym znajdujemy książki? Zdziwiłam się. Tak, to był twój pierwszy egzamin w tym miejscu. Niektórzy nie potrafią zbyt dobrze korzystać z intuicji. Widziałem osoby, które przez całe dnie włóczyły się między książkami, szukając właściwej. Czas powyżej godziny dyskwalifikuje do pracy jako alchemik. Tutaj wiedza, intuicja i dokładność są najważniejszymi elementami. Ktoś, kto nie ma intuicji, nie odnajdzie się. Jaki był najszybszy czas, w którym uczeń znalazł książkę? Zapytałam z ciekawości. Pięć minut. Mój rekord. Zazwyczaj zajmuje to około pół godziny, więc całkiem nieźle sobie poradziłaś. Teraz zobaczmy, jak ci pójdzie ze składnikami. Otwórz książkę na piątej stronie. Przewróciłam okładkę i otworzyłam na danej stronie. Napar na przeziębienie. Przeczytałam lekko zawiedziona. Nie sądziłam, że zacznę od tak przyziemnych rzeczy. Chociaż po sprzątaniu w zbrojowni powinnam była już to przewidzieć. Spodziewałaś się czegoś trudniejszego? Nie wszystko, co robimy jest tak niezwykłe jak tęcza, którą widziałaś wcześniej. To nie znaczy, że jest mniej przydatne. Zobaczysz, po tym deszczu na pewno jutro zjawi się ktoś i poprosi o ten syrop. Zajmij stół pod oknem. Nad nim, na półkach masz wszystkie potrzebne składniki. A, i pamiętaj, nawet jeśli robisz tylko syrop na kaszel, włóż rękawiczki. Zawsze możesz coś pomylić i spalisz sobie ręce. Wybierz sobie jakieś, wiszą tam pod oknem. Powodzenia! Powiedział i wyszedł z sali. Znalazłam skórzane rękawiczki w swoim rozmiarze i położyłam na stole, na którym leżał przygotowany palnik, waga, kilka szklanych butelek, nóż i deska. Otwartą książkę położyłam na specjalnej podstawce po lewej stronie i zaczęłam czytać. Kwiat lipy, suszony kwiatostan czarnego bzu, zupełnie jak napar, który robiła dla mnie mama. Zaśmiałam się cicho. Lecz na myśl o niej uśmiech zniknął mi z twarzy. Czy nadal mnie szuka? Wiedziałam, że martwienie się nic nie da. Muszę polecieć do domu i się z nią spotkać. Tylko kiedy będzie dobry moment. Westchnęłam i podeszłam do szklanej gabloty znajdującej się za mną. W środku, zamknięte w szczelnych słoikach, umieszczone były wszelkiego rodzaju kwiaty i korzenie. Różne proszki i kolorowe kulki. Zaczęłam oglądać, obawiając się czegokolwiek dotknąć. Wszystko było poukładane alfabetycznie i podpisane z chrudnym pismem. Wyjęłam potrzebne składniki i zaczęłam przygotowywać napar zgodnie z recepturą. Nawet nie zauważyłam, jak szybko minął mi czas i zdziwiłam się, gdy pojawił się Amus mówiąc, że na dziś już koniec. Przefiltrowałam granatowy płyn przez sitko i wlałam go do buteleczki, którą szczelnie docisnęłam korkiem. Skończyłam, oznajmiłam podchodząc do Amusa i podając mu płyn. Mężczyzna zakołysał butelką, przewrócił do góry dnem, po czym otworzył, powąchał i w końcu dalał kilka kropli na łyżkę i spróbował. Mogłaś trochę dłużej wygotować kwiaty lipy, ale wyszło dobre. Weź tę miksturę i pij dwa łyki co trzy godziny, gdy się przeziębisz. Na dziś koniec. Widzimy się jutro. Przyjdź od razu na czwarte piętro A po drodze znajdź książkę Leczenie ran Powodzenia ze smokiem Chyba ci się przyda Dodał i się uśmiechnął Skąd wiesz? Wszyscy tu znają twojego smoka To jeden z najbardziej brutalnych Nigdy nikogo nie słuchał I robił co chciał Kilka razy mieliśmy z nim problemy Zdarzyło mu się nawet podpalić Kilku ludzi na ziemi I wzniecić pożary w miastach Zawsze byliśmy ciekawi, z kim został połączony, a teraz jesteśmy ciekawi, co wyniknie z waszej relacji. Jak dotąd nie wynika nic dobrego, westchnęłam. Do jutra. Pożegnałam się i zeszłam po schodach. Pogoda nieco się poprawiła. Deszcz ustał, lecz czarne, niekończące się chmury dalej wisiały nad wyspą. Ruszyłam w kierunku miejsca, gdzie poprzednio spotkałam się ze smokiem. Gdy dotarłam na skraj zbocza, dojrzałam czerwoną bestię wylegującą się na polanie. Jego łuski nadal były mokre od deszczu, a mocna skóra na brzuchu podnosiła się i opadała powoli w rytm oddechu. Ciekawe, czy na niego zadziała intuicja. Pomyślałam i usiadłam na mokrej trawie, krzyżując nogi. Poczułam świeże powietrze w płucach i wzięłam kilka głębokich wdechów. Ponownie tego dnia poczułam, jak moje ciało się rozluźnia, a energia wibruje. Z kolejnym oddechem wiedziałam już, że to ten moment. Mocna szczęka wypełniona ostrymi kłami, zielone, błyszczące oczy z przenikliwym spojrzeniem. Przez ciało przebiegł mi dreszcz i powoli otworzyłam oczy. Zobaczyłam wielkie czarne nozdrza i nagle dostałam w twarz gorącym powietrzem o zapachu siarki. Momentalnie się cofnęłam, a wtedy smok podniósł głowę i usiadł. – Poczułeś to, prawda? – krzyknęłam. – Obudziłam cię! – Co, zdziwiony? – zapytałam z przekąsem, ale smok nawet nie odwrócił głowy. Czułam dumę i potekscytowanie. – W końcu udało mi się go przywołać i co więcej, wzbudzić zainteresowanie. – No tak, znów mnie olewasz. Stwierdziłam i już chciałam wspiąć się na grzbiet, gdy nagle ktoś złapał mnie za ramiona i zatrzymał Uważaj, bo cię zje Co? Odwróciłam się i poczułam mieszankę wszystkich uczuć naraz Wściekłości, zdziwienia, radości, podniecenia Cholera, tylko nie on Jego obecność była uzależniająca jak papierosy Wszyscy wiedzieli, że są niezdrowe, ale kilka razy się zapali i nie można przestać o nich myśleć. Obrócił mnie, po czym oparł ręce o moje ramiona i przyglądał się mojej twarzy. Był za blisko. Znów poczułam jego zapach, który mnie obezwładniał. Nie mogłam uwierzyć, że moje ciało tak na niego reaguje. Kumpel mi mówił, że wszystkie dziewczyny tracą dla niego głowę, ale jest strasznym bucem. Przypomniały mi się słowa krisa. Nie dziwiłam się tym dziewczynom. Było w nim coś, czego nie można było lekceważyć. Był jak drapieżnik, a ja mogłam zostać jego ofiarą. Wiedziałam, że chce mnie pożreć i powinnam uciekać, ale jakaś część mojego umysłu chciała się poddać. Strąciłam jego ręce i odsunęłam się. – Czego chcesz? – zapytałam grzecznie. – Mam z tobą trenować latanie. Powiedział, wpatrując się we mnie intensywnie z szelmowskim uśmiechem. Kto tak zdecydował? Zdziwiłam się. Estera. Coś ci się nie podoba? Chcesz iść do niej na skargę? Wzdrygnęłam się na samą myśl, że miałabym się jeszcze spotkać z tą kobietą. Nie chciałam jej więcej widzieć. Jeżeli miałam kogoś nazwać wrogiem, byłaby to właśnie Estera. Westchnęłam z rezygnacją. Niech będzie. Zróbmy to. Wolałbym robić z tobą inne rzeczy, ale skoro nalegasz na latanie... Chęć przywalenia mu była tak silna, że ledwo się powstrzymałam. Człowieku, skąd ty się urwałeś? Nie wiem, na kogo działają takie teksty, ale na pewno nie na mnie. Na przyszłość, jeśli chcesz powiedzieć coś równie głupiego, to lepiej milcz. Nawet nie wspominając, że nigdy mi się nie przedstawiłeś. Nagle ten głupi uśmieszek zniknął i twarz mu spoważniała. Naprawdę byłam miłą osobą i nie szukałam zaczepek, ale ten facet aż sam się prosił. Przepraszam, jestem William. Zamurowało mnie, więc jednak potrafił reprezentować sobą coś więcej niż głupotę. Kiwnęłam głową. Nie wiem, jakie dziewczyny łapał na takie teksty, ale ja na pewno nie byłam jedną z nich. Do tej pory latałaś dość nisko. Dzisiaj polecimy wyżej, powiedział po raz pierwszy bez głupich komentarzy. Mogą ci się zatkać uszy. Jak będzie bardzo źle, powiedz, to wrócimy. Wskoczyłam na smoka, otworzyłam blaszki w butach i zahaczyłam o łuski. Położyłam ręce na kolcu przede mną i dałam znać go, wieżdżąc, że jestem gotowa. Smok rozłożył skrzydła i odbił się ciężkimi nogami od ziemi. Poczułam, jak siła grawitacji pcha mnie w dół, jednak z każdym kolejnym lotem coraz mniej zwracałam na to uwagę. Spojrzałam na ogromne skrzydła, które przebijały się przez wiatr z niezwykłą siłą. Gdy wzbiliśmy się wyżej, poczułam zimny wiatr na swojej twarzy, a kombinezon stał się mokry, gdy tylko przebiliśmy się przez najbliższą chmurę. Znów czułam się wolna. Biegłam spóźniona kamienną ścieżką. Miałam tak realny sen, że nie mogłam się dobudzić. Śniło mi się, że leciałam na smoku. Obok na zielonym smoku leciał tata. Wiedziałam, że śmieje się głośno, chociaż nic nie słyszałam. Zamiast radości czułam narastający niepokój. Przed nami pojawiły się burzowe chmury, których nie mogliśmy ominąć. Spojrzałam na tatę, który patrzył na mnie smutnym wzrokiem. Chciałam zawrócić, ale smok uparcie parł naprzód. Nagle z pomiędzy ciemnych chmur wyłonił się czarny smok. Zaczęłam krzyczeć, żeby zawracali, ale tata zniknął mi z oczu. Widziałam, że ogromne stworzenie jest coraz bliżej, a ja spadam w przepaść. Obudziłam się z lana potem i przez dłuższą chwilę nie mogłam dojść do siebie. Z oczu lały mi się łzy i cała się trzęsłam. Tak bardzo chciałam spotkać tatę. A co jeśli ten czarny smok naprawdę zrobił mu krzywdę? Kto dosiadał tego smoka? Dlaczego nie dadzą nam spokoju? W głowie pojawiło mi się mnóstwo pytań, a uczucie bezradności znów sprawiło, że nie miałam siły się podnieść. Zaczęłam się zastanawiać, czy to na pewno był sen. Przypomniały mi się wizje o lataniu, które miewałam wcześniej. Dotarło do mnie, że to wszystko się spełniło. Lata śnienia o smokach były teraz rzeczywistością. Przeszedł mnie dreszcz. A jeśli to nie był tylko sen? A jeśli to się spełni? Nie chciałam na razie o tym myśleć. Dopiero gdy Elianna zaczęła pukać do drzwi, zerwałam się na równe nogi. Wiedziałam, że tego dnia, nawet rezygnując ze śniadania, nie zdążę na czas. Pchnęłam drewniane drzwi do wieży i przebiegając przez czerwony dywan, zawołałam Amusa, który zaprowadził mnie do biblioteki. No, no, dziesięć minut spóźnienia. Gdybyś tu pracowała, mogłabyś nie zdążyć pomóc komuś na czas. Tutaj liczy się każda minuta. Przywitał mnie lekko rozbawionym głosem, stojąc na schodach. Tym razem ubrany był w błękitną tunikę przewiązaną złotą szarfą. Miał idealnie przystrzyżone i ułożone włosy i pachniał jak świeża trawa o poranku. Byłam w szoku, jakim cudem wygląda tak dobrze nawet w tak paskudną pogodę. Z moich przyklepniętych włosów kapała woda, sprawiając, że czułam się przy nim jak bezdomny kundel. Weszliśmy do biblioteki i dopiero tam zatrzymałam się na chwilę, żeby uspokoić oddech. Wytarłam krople deszczu spływające mi po czole i przywołałam intuicję. Leczenie ran, pomyślałam. I tym razem natychmiast wiedziałam, co robić. Szybkim krokiem ruszyłam między wysokimi regałami i po chwili trzymałam w ręce szukaną książkę. Za każdym razem używanie intuicji było coraz łatwiejsze. Przychodziło mi już naturalnie – Jakbym otworzyła w swojej głowie jakieś drzwi i teraz mogła swobodnie przez nie przechodzić. Z uśmiechem wbiegłam piętro wyżej, gdzie już czekał Amus. Siedział przy jednym ze stołów do alchemii, a tuż obok niego siedziała rudowłosa dziewczyna skupiona na krojeniu składników. Wydawała się tak skupiona, że nawet nie spojrzała, gdy weszłam z ziajana do środka. To jest... zaczął Amus. Wiki! krzyknęłam. Czyli się znacie, dokończył alchemik. Cześć, Ann! Dziewczyna uśmiechnęła się szeroko. Wiktoria już jest tu od kilku dni i wygląda na to, że zostanie na dłużej, powiedział Amus. Ty, Anno, otwórz na sto pięćdziesiątej stronie i przeczytaj, co piszą o smoczych ranach. Przygotuj eliksir, którego przepis jest pod koniec rozdziału. Zajmij dzisiaj stolik obok kotła. Polecił łagodnie i odwrócił się w kierunku Wiktorii, odrzucając krzywo pokrojone składniki. Super, że udało ci się znaleźć coś, w czym jesteś dobra, powiedziałam, gdy Amus wyszedł z sali, zostawiając nas same. Tak, nawet nie wiesz, jak się cieszę, uśmiechnęła się. Jak tam z Krisem? Zapytałam, szczerząc się głupio, na co ona od razu się zarumieniła. Wszystko w porządku, popatrzyła na mnie niepewnie. Chyba się zakochałam. Mega! Ucieszyłam się. A on? Czuje coś do ciebie? Wczoraj się całowaliśmy. Teraz zupełnie spłonęła rumieńcem. Na co się zaśmiałam? No i dobrze, korzystaj, puściłam do niej oko. Słuchaj, a słyszałaś coś może o Williamie? O synu mistrza? Jasne, ma łatkę kobieciarza i gbura. Podobno niczym i nikim się nie przejmuje. A co? Jesteś nim zainteresowana? Co? To jest syn mistrza? Zachowuje się jak jego totalne przeciwieństwo Zainteresowana, raczej wolałabym nie mieć z nim nic do czynienia Ale najwyraźniej jestem na niego skazana Westchnęłam Nie wiedziałaś? Jak będziesz chciała pogadać, to możesz do mnie przyjść Uśmiechnęła się przyjaźnie i wróciła do pracy Wydawała się bardziej pewna siebie niż kilka dni temu Pewną ręką kroiła składniki i bez wahania sięgała po kolejne był od niej spokój, którego wcześniej nie zauważyłam. Uśmiechnęłam się do siebie i zaczęłam czytać książkę, którą polecił mi alchemik. Od lektury oderwało mnie dziwne syczenie dolegające ze strony Wiktorii. Odwróciłam głowę i zobaczyłam, że dziewczyna siedzi niczym sparaliżowana. Z butelki przed nią nagle wydobył się czerwony dym. – Uciekaj, to wybuchnie! – krzyknął Amus, który pojawił się na schodach. – No, rusz się! – Wiktoria nawet nie drgnęła, wpatrzona w syczący eliksir. Zerwałam się na równe nogi i ruszyłam w stronę dziewczyny. Serce mi waliło, jakby chciało wyskoczyć z piersi, ale miałam wrażenie, że czas się zatrzymał. Szybko dotarłam do stolika i mocno odepchnęłam koleżankę, która upadła na ziemię. Zamachnęłam się drugą ręką, chcąc przewrócić butelkę i poczułam dziwne mrowienie w dłoni. Nagle szklana butelka przeleciała przez całe pomieszczenie i wyleciała przez okno. Po chwili usłyszeliśmy wybuch. Siedziałam na ziemi sparaliżowana, zasłaniając swoim ciałem Wiktorię. Nie byłam pewna, co właśnie się wydarzyło. Jakim cudem butelka wyleciała z budynku? Na pewno nie potrafiłam rzucać tak dobrze i celnie, żeby trafić przez wąskie okno. Amus zbiegł ze schodów, chwycił mnie za nadgarstek i pociągnął, żebym wstała. «Wiktorio, nic ci nie jest?» – spytał. Mhm. tak myślę» odpowiedziała zszokowana nadal leżąc na ziemi jej twarz i ubranie pokryte były czerwonym płynem a ty, zwrócił się do mnie przypatrując mi się idziesz ze mną powiedział stanowczym tonem aż bałam się zaprotestować